Czas na kilka przykładów z życia, na kilka hipów, z których dwa w momencie tworzenia tego nagrania cały czas płaciły, na których ja zarabiałem. I nie mogę powiedzieć, całkiem dobrze wyszedłem, dlatego postanowiłem zaprezentować opisaną wcześniej strategię właśnie na nich. Pierwszym hipem sztandarowym, Wydaje mi się, tu jest program DESTOIC. Analizując jego ofertę, można powiedzieć, że idealnie wpasowuje się w ramy wcześniej opisanego systemu. Płaci od 1 do 2,8%. Oferuje 10 dolarów, wymaga 10 dolarów minimalnego depozytu. I płaci nie więcej niż 5%. W momencie, kiedy gdy ja, gdy ja do niego przystępowałem, on istniał by, około 130 dni. Wkład początkowy odzyskałem już dawno. Obecnie zarobki w tym programie wielokrotnie przewyższyły to co, w, to, co kiedyś wpłaciłem. Dodatkowo ten program płaci w dni robocze. To, to, tej informacji tutaj nie, nie widać, ale on płaci w dni robocze. Dodatkowo udostępnia możliwość wpłaty z, przy pomocy przelewu zagranicznego. Innym takim hype'em, na którym cały czas zarabiam jest Genius Funds. On wypłaca dziennie od 1 do prawie 2%, tygodniowo od prawie 6 do 8%. Oferuje, wy, czy wymaga 10 dolarów minimalnego depozytu i wynagrodzenie w zamian za w zapoleconych waha się w granicach od 3 do 6% I, z, i również plan tygodniowy nie przekracza 10% co więcej zyski w planie tygodniowym wahają się w danym przedziale tak samo w planie dziennym wchodzi więc na to, że program w zależności od zyskowności operacji Wypłaca zysk z podanego zakresu. Program jest w stanie określić minimalny i maksymalny zysk, ale nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, ile zarobi, a to świadczy na jego korzyść. Płaci również dni robocze, poza tym sprzedaje udziały, co, co dodatkowo dodaje mu prestiżu. Teraz pokażę Ci dwa programy, na których straciłam osobiście i nie polecam. Nie polecam hip odpowiadającym, które odpowiadają wizerunkowi tych dwóch, które Ci zaraz przedstawię. Pierwszym z nich jest Traders Capital. On oferuje, jak widzisz, powyżej 3%, tygodniowo powyżej 10%. Bonus za poleconych wynosi 10%. I ten HIP niestety nie płaci w dni robocze, tylko 7 dni w tygodniu. Straciłem na nim dokładnie połowę kapitału, widać przetrwa, przetrwał 143 dni, bodajże wszedłem do niego około dnia 80. Niestety program przestał istnieć zanim zdążyłem odzyskać swój wkład początkowy. Innym przykładem programu, na którym straciłem jest był kiedyś Elite Money, który oferował maksymalnie 3%, jak widać tygodniowo od 10 do 20%. Mimo, że te 10% tygodniowo byłoby akceptowalne, to miesięcznie od 60 do 100% taki zysk jest o wiele za duży. Również wynagrodzenie wypłacane za pozyskiwanie nowych użytkowników wynosiło 10%. Program płacił automatycznie i płacił 7 dni w. w nie. Elitman nie płacił 7 dni w tygodniu. On płacił ten program też tylko w dni robocze, w dni robocze, mimo to straciłem na nim około 30% kapitału, 70% kapitału udało mi się odzyskać. Tutaj tym co zadecydowało o upadku tego programu był oczywiście z 10%, 10, było oczywiście 10 wynagrodzenie za poleconych oraz ta 3% stopa zwrotu dziennego i ponad 50% zwrotu, zwrotu miesięcznego. Taki, dlatego takich hype'ów radziłbym unikać, jeśli nie chcesz stracić swoich pieniędzy. Po wyszukaniu programu, który będzie spełniał kryteria z przedstawionego wcześniej systemu, pamiętaj, musisz dokonać dokładniejszej analizy. Due diligence jest tutaj podstawą. Nie jesteś w stanie wyeliminować tego elementu myślowego z wyboru Hypa, dlatego że poleganie wyłącznie na mechanicznym systemie, czy to transakcyjnym, czy to systemie selekcji, spowoduje, że częściej będziesz tracił niż zyskał. Dlatego, zawsze po zgromadzeniu wszystkich informacji na temat HIPA, rozważ zyski i korzyści i podejmij swoją ostateczną decyzję. Pamiętaj też, że. Na bardzo często to co wygląda na pierwszy rzut oka korzystnie po analizie okazuje się całkowitym śmieciem, yy, który jest nie wart swoich pieniędzy. Pamiętaj o tym, bo to jest bardzo ważne. Yy, ze swojej strony chciałbym ci podziękować za yy, wzięcie udziału w tej pierwszej części szkolenia. Chciałbym Cię również zachęcić do wzięcia udziału w drugiej części, czyli skutecznym WHI-PR-ze 2 Tą wiedzę, którą, czyli zakres tematyczny, z którym zaznajomiłeś się w skutecznym HIP-ze 1 nie jest nawet jednym procentem tego czego dowiesz się w drugiej części szkolenia. W drugiej części zawarłem w 100% całą swoją wiedzę razem z doświadczeniem. Wszystko to co zdobyłem od 2006 roku z tym chcę się podzielić z Tobą. Będzie to wymagało od Ciebie trochę większego zaangażowania, ale również nagroda, która Cię spotka w przyszłości, będzie o wiele większa w porównaniu do tego, co uzyskasz w skutecznym, skutecznym Hyperze 1. Gwarantuję Ci, że jest to zastosowanie omówionej metody yy, z, diametralnie zwiększy Twoje szanse na większe zyski. Więc jeśli. Poczujesz na własnej skórze, ile jesteś w stanie wyciągnąć z pojedynczego i ile jesteś w stanie wycisnąć z tego środowiska, podejrzewam, że będziesz chciał się, za, się zapisać na drugą część szkolenia. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam, do zobaczenia w skutecznym hiip 2.